Jak dzisiaj ajcuć zawsze No to chodźcie, co? Pięć minut coś nagramy i pójdziemy. To tu jest spokojnie. Nie, na ulicy sobie nagramy. Nie, na ulicy nie. Serdecznie witamy. Dzisiaj fantastyczny podcast w trójkę. No i Barnabo, zaczniemy od Ciebie. Wracamy do starych czasów. Jak byliśmy fantastycznymi przyjaciółmi. Ty najpierw z tym kolegą po lewej, a potem troszeczkę ze mną. Te czasy minęły, te czasy przeszły, te czasy już nie wrócą, ale czasami możemy troszeczkę y, tej przyszłości, przeszłości jakby można to powiedzieć, doświadczyć ponownie. Właśnie, Zdjęcie, Barna, bo oddaję Ci mikrofon. Zjadę, właśnie zwrócić uwagę na to, że byliśmy przyjaciółmi, prawda, to były dawne czasy, teraz już nie jesteśmy za bardzo i teraz to spotkanie ma na celu, żeby rozliczyć przeszłość I, i nie wiem, czy możemy wracać do tych fajnych czasów z uwagi na to, że, że niedawne wydarzenia, takie jak właśnie, że ty Filip nie zrobiłeś tego plakatu, o który Cię prosiłem parokrotnie i cały czas czekam na raport, opracowanie graficzne raportu i już nie chcę się dopraszać, ponieważ czuję się źle z tym dopraszaniem się. Tak. <śmiewanie> <śmiewanie> ale chcę też powiedzieć, że też że, że, że takie właśnie dzisiejsze spotkanie przypomina mi nasz genialny plan, jaki mieliśmy swego czasu jeden z wielu naszych genialnych planów które który oczywiście z braku czasu i z uwagi na inne genialne plany nie, nie, nie zdołaliśmy wykonać mianowicie takie audycje podcastowe na temat sytuacji w Irlandii, spotykamy się rano na kawie, jak na ten, to będzie niedziela, taki brunch i mówimy o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia, tak polityce irlandzkiej, jak i w bardzo świadku polonijnym. A byłoby o czym mówić dzisiaj, dlatego, że już nie tak dawno jak wczoraj było kolejne walne zebranie jednej z największych organizacji polonijnych, a co najmniej tej, która robi najwięcej imprez, bo aż 31 nie w zeszłym, w zeszłym Największej, roku. Największej, nie bójmy się. Największej polskiego ośrodka tak. społeczno kulturalnego. Ty właśnie Tomek Panie. został po raz kolejny wybrany na, na, na, na członka zarządu co najmniej, tak? I Tomek Machura został wybrany na członka zarządu. I ja, ja bym tu chciał bardzo... Tomasz, pan Tomasz. Może pan Tomasz. I z tego właśnie miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, dlatego, że konkurencja była bardzo duża. Na cztery osoby kandydujące, cztery osoby się dostały do zarządu, tak? Tak. Tomasz Machura. Ja chciałem powiedzieć, że ten, tak, że emocje były bardzo, bardzo duże. Może też no, no, tak. podsumowałam. Nie, ja, po ja emocje były bardzo duże na, na. 31 eventów jeden event jakiejś tak. ja, ja, ja widzę, że... Że mnie wszyscy odsyłają uwagę tego wydarzenia i powagę sytuacji. To jest, tak, to jest znaczy, w, znaczy, wydaje mi się, że sytuacja. Ja, ja, ja podziękuję, że sytuacji, no nie, w sytuację. urzekło mnie to, no nie, że do liczenia głosu wykorzyst wykorzyst nie tak, wykorzystano tablicę dla dzieci, taką małą. Gdzie pisało się mozakiem. Nie e, został ta... niczego wybrany. Teraz swoją frustrację władowuje na mikrofonie, umniejszając. Ale Emilia go wybrała z Braculaku. Tak, <głos> tak. Nie, nie, z Braculaku, tak? No nie, proszę bardzo. Dobrze, to było pierwsze wejście dzisiaj, zatem witamy w naszym podcaście wspaniałego z pan, z gościa, który był tutaj z nami w Dublinie przez 7 długich lat, no i w końcu się kurwiły, wyjechał, czyli... Za chlebem, panie, za chlebem. Kogo pogonili z w bankach, to daj ten. Tomasz Machura, rzeczy samej, najprzystajniejszy z polskich emigrantów. <grystanie> ja tylko powiem, że teraz będziemy pół godziny od, od zdejmując łańcuchy z roweru Filipa i, i pójdziemy na kawę drugiego miejsca, gdzie nastąpi drugie wejście mikrofonowe, jeżeli tak, tak. uda nam się łańcuchami uporać w jedną i drugą stronę. Bo to tak. Dziękuję no, to bardzo. Był, i... Ciekawe byłoby zrobienie podcastu na temat zabezpieczeń rowerowych. I to można było pisać, co Filipa w takiej siatce, w siatce zakupowej. Tam w siatce zakupowej mieści się 7 łańcuchów poważnych. Tak, tak. tak. To jest apoteoza po prostu polski walczącej niepodległej która była załańcuszona przez komunistyczne władze, socjalistyczne władze i przez zaborców niemieckich. A chciałem za wyzwanie raczej propos... do samych swoich, jak to była, była walka o miedzy. To jest tak, tak. samo a... film pokazuje, że to jest jego rower i waron tego roweru. Tak. Tak jak ja chciałem zwrócić uwagę na garnitur, znaczy marynarkę Tomka, i tu jest znaczek PW, polska walcząca, bardzo, bardzo gustowne. Powstanie wielkopolskie. Tak. No, no właśnie, tak. No, no. Bo to jest I tak chusta w grochy to Tomek nosi w swoim, no, swojej no. kieszonce I no, tak chusta no, w grochy. Nie, tak, jest. ale ona ma niebezpieczne znaczenie. Uważam, że to akurat, akurat ten, akurat to jest bardzo interesująca historia i myślę, że Tomek może o niej opowiedzieć. Rozwiniemy potem, tak, dokładnie. Co się rozwinie? To jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Warto posłuchać. No, chłopaki, zapraszam Was na dół za 4 minuty. Ja już w tym czasie rozłańcuchuję mój rower. Dziękuję bardzo i wracamy po chwili. Jeszcze jest wielu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 Witamy w dzisiejszym podcaście i jak słyszeliście dzisiaj wspaniałe trio, ojciec, wuj i Strejo, czyli Barnaba Tomasz oraz mówiący te słowa Filip. Strasznie miło mi gościć was dzisiaj w podcaście i bardzo fantastycznie e, dziś dla was mówić będziemy w trójkę, trójgłosem, no bo Tomasz, Tomasz Święty, Tomasz Niewierny, Tomasz, Wielki Tomasz, sławny Tomasz, emigrant Tomasz przyjechał do nas na rekolekcję do Dublina. Przyjechał razem z Santą. Ale o tym dowiecie się za chwilę. W każdym razie, w każdym razie zapraszam was dzisiaj na podcast taki emigracyjny, dubliński, świeżutki, bo wyborczy i będziemy dzisiaj rozmawiać troszeczkę o wszystkim. Tomek zresztą powiem o wszystko. W podcaście zaraz to jest takie moje wejście studyjne. No w każdym razie Tomek bardzo fajnym chłopakiem jest. Troszeczkę ostatnio kontakt straciliśmy, ale z racji tego, że on tam, mamy tu. Ale, ale wszystko jest pod kontrolą wszystko dobrze działa i Tomek właśnie przyjechał do nas na odwiedziny i z racji tej szybko wyjąłem nagrywajkę i szybko nagrałem dzisiaj coś dla Was. Zatem zaczynamy. Witamy i zapraszamy Państwa na nasz wieczór powyborczy. W studiu telewizyjnym zainstalowane już są urządzenia komputerowe, które przygotowane są przez naszą firmę oraz przez zagraniczne przedsiębiorstwo BULAS. To przedsiębiorstwo nigdzie jeszcze niczego nie przeprowadzało, ale jest tak samo jak my bardzo dobrze przygotowane. Przypominamy zasady wyboru prezydenta. Wygrywa ten, który otrzyma najmniejszą liczbę głosów. A więc, proszę Państwa, spotykamy się wszyscy razem na naszym wieczorze po wyborczy. Zapraszam. Ale dzisiaj znowu Wincenty Pstrowski był na wyborach u nas. Coś głosowało na Wincentego Pstrowskiego znowu u nas. No, tak? Pstrowskiego tak. to normalnie. I na Mahurę. No właśnie, to I zaraz jest... porozmawiamy właśnie, z panem właśnie, Tomaszem właśnie. o tym. To, to, ja chciałem w ogóle opowiedzieć historię taką, no nie, że ten, że Dublin to jest w ogóle miejsce niesamowite, gdyż pan, e, ta, ta, ta, ta, ta, ta, w Dublinie w Dublinie, w Dublinie okay. e, e, Tuż za Kaczyńskim, który był drugi, upracował się nowy w ogóle lider, prawda, e, e, kandydat na prezydenta. Upadającego Tomasz, banku. Tak, pan Tomasz Machura. Pójdźmy do niego, tak. proszę, wejmy. Tak, zdobył, prawda, zdobył, e, jest dokładnie tuż za Kaczyńskim. Jest Komorowski, Kaczyński, prawda, i potem pan Tomasz Machura. Ale on rozmawia przez telefon, chodzi, on poza... jest. otrzymał propozycję. To ja przekażę mikrofon. Wprost z Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla Orłów. Dla wszystkich, którzy nie bardzo są w temacie y, naszych dublińsko-emigracyjnych, tematów. Można by powiedzieć, że Tomasz Machura był głównym animatorem, głównym człowiekiem, który e, tworzył, tworzył, dojdziemy do legendy, za chwilę, nie przerywaj mi. Tworzył tą naszą polską polskość tutaj na tej e, dalekiej jednostce e, wysepnej, można by tak powiedzieć, czyli Wielandii. Ale kiedy Tomek trzy lata temu wyjechał, jakby wszystko straciło sens. Wszystko... Umilkło. Wszystko... Ży... wszystko straciło kolor i nawet Barnaba, który swoim oczytaniem, wygadaniem i aparycją próbował nadgonić to wszystko, jakoś zapełnić tą lukę, nie dał rady. Ale właśnie, Tomku, dlaczego wyjechałeś? Powiedz nam jeszcze raz dla tych, którzy nie słyszeli podcastu parę lat temu, co skłoniło Cię do wyjazdu, co skłoniło, żeby zostawić ten dobrze rozwijający się projekt emigracyjny tą wspaniałą społeczność Parlament. i tych wspaniałych ludzi, których opuściłeś <śmiech> powiedz, powiedz, jeszcze to się zepsuło w Irlandii o tym wyjechałem <śmiech> Filipie, czy dużo osób to jest, słucha twojego podcastu? Ehm, ostatnio przekroczyłem e, milion sto tysięcy nie, <śmiech> w sumie a, a unikatowo? Unikatowo jest około, y, mniej więcej po pierwszym tygodniu jest jakieś 600 osób, 100. po dwóch tygodniach jest jakiś 1000 i potem mniej więcej jest 200. radio słuchaczy, żeby weźli na, na YouTube i poszukali kanału w Londynie? To jest kanał, który bardzo interesujące wykłady, które tak nagrywamy teraz. Tak, tak. To taki, taki mały plak, żeby poklikali tam, bo to zawsze, każde kliknięcie jest na wagę złota, super. Czyli to jeszcze teraz YouTube? YouTube i poszukamy w Londynie napisane jednym, jednym słowem, albo w Londynie Orki, jedno napisane słowa. No, dobrze, dobrze. Bardzo interesujące. Znacze podcasty nie tylko na na pewno sobie poklikają. a ja wracam do pytań, które Ci zadałem. Dlaczego wyjechałeś? Dlaczego nas zostawiłeś? To, to w sumie można powiedzieć jedno pytanie. Za, za chlebem, za chlebem. Tak. Czyli irlandzkie tosty Ci nie smakowały? Wolałeś soda bread from England. Tosty przestały się pojawiać, że są tylko, tylko woreczki, zaczęłyby stać być tylko na woreczki po tostach. to są kalumnie które są przygotowane przez Panu nieżyczliwe osoby, że Pan wyjechał dlatego, że Pan musiał się stanowować ucieczką z uwagi na kryzys, jaki Pan, e, e, jaki, tak. jaki pan, e, pan spowodował w Irlandii. Bo Pan pracował pan w banku, tak? Przed wyjazdem, do, przed ucieczką do Anglii. To była, nie jest i pisze się w rejestr. Ale, ja, ja, ja, ale, Jezu, zawsze... poz... ale to... w torbach tej ale kasy. Ale widzimy, że pozytywne zmiany, prawda? Bo, bo odkąd to mówił z Irlandii, to jednak Irlanda się podźwignęła z tego kryzysu i już w e, 2014, prawda, o, o, ogłosili, A, że... do tego, że po, po moim wyjeździe, bo rozmowa niebezpiecznie z schodzi na, na temat, już nie powinniśmy poruszać. Zupełny przypadek jest to, że dwa banki, w których pracowałem, zbankrutowały i musiały ja ja mam na, na pomoc. Inną, inną, inną e, właściwość tego, tego, tego, tego, tego <Caliz Out> podróżowania, że odkąd Tomek jest w Anglii, zaczęła się nagąda na Polaków. <active> Co się stało, że nagle zaczęli nie lubić tych Polaków w tej Anglii? No, ale chyba odchodzimy od tematu. <face> Nieważne, mamy dzisiaj, wyjątkowo podajemy datę, bo mamy dzisiaj 16 listopada. Tomaszu, co widziałeś przed chwilą i co wstrząsnęło tobą do głębi. Co nie wstrząsnęło? Mikołaj, w policji przyjechał Bryczką ulicą Dame Street. Tak, i to jest jeszcze jeszcze raz powtórzmy to, bo to jest ciekawe zjawisko. Jest 16 listopada. 16 listopada i parada Mikołaja odbyła się dzisiaj w Dublinie. O godzinie jest godzina 1.43, to było jakieś 20 minut temu, czyli koło 1.20 Mikołaj jechał ulicą Dame Street. Czyli przez cały miesiąc będzie teraz chlał. Miesiąc i dwa tygodnie. Tak. Dobrze, wróćmy do pytania, które Ci zadałem, bo uciekamy od, uciekamy od tej odpowiedzialności. Tomaszu, dlaczego wyjechałeś i dlaczego przyszło Ci to tak łatwo? To droga na lotnisko opracowana już, autobus 747, dwie walizki i Niektórzy tak. mówią, że pojechałeś z dziewczyną i w sprawach prokreacji. <laughs> w sprawach prokreacji. To, to wiersze miłosne pisać. To. <laughs> pan tak potrafi, pan potrafi tak pięknie ująć, ująć, ująć temat. To. Uh, lads, uh... Fair play, lads, take it easy. Sony saying sorry. Wprost w zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. O przepraszam bardzo. Proszę uprzejmie. Witamy w naszym wieczorze Jeden. po wyborczym. Proszę państwa. Bardzo nam miło państwa spotkać i rozpoczynamy. Będzie dużo atrakcji. Proszę Wszedzimy państwa. wspólnie parę godzin. Proszę państwa. Przygotowaliśmy y, sporo różnych rzeczy. Proszę Państwa, przygotowaliśmy sporo różnych rzeczy we współpracy z międzynarodową e, firmą BULAS, która oczywiście jest tu na miejscu, urządzenia cały czas pracują. Proszę Państwa, już za chwilę poznamy wyniki e, e, wyborów. Proszę Państwa, poznamy za chwileczkę wyniki wyborów. One są już tutaj na ekranie, ale oczywiście zobaczymy je również w bardzo atrakcyjnej formie graficznej. Dzięki firmie BULAS. Oto wyniki. Proszę Państwa, oto wyniki. Wygrał ten kandydat. I chyba już teraz mamy. Proszę rasność. Państwa, <coughs> Może a jest więc to przybliżony oczywiście wynik dopiero. Proszę Państwa, a więc tak jak mówiliśmy, za chwilę. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że zapowiem, iż za chwilę połączymy się z kandydatem, który otrzymał najmniejszą ilość głosów. Tym samym wygrał. A więc za zapraszam. Prosimy bardzo. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Rozmawiać bym Nie na No to ja się spytam, tak. dobrze. Dobrze. Panie prezydencie, chciałem się dowiedzieć, czy to jest prawda, że został pan wicepremierem, Powiedzieliśmy kilka głosów na kilkunastu kartach z i nazwiskiem Tomasz Machura. Tak, czy to prawda? Nie zostałem wicepremierem, aczkolwiek wiele osób zabiegał moje głosy i poparcie, które uzyskałem w tych wyborach. To jest to prawda z chlebiami, ale ostateczną decyzję pozostawi moim wyborcom, także będę się starać z nimi skonsultować. Już, już rozpocząłem przeglądanie listy wyborczej, żeby móc do nich dotrzeć indywidualnie. Mam jeszcze trochę krytu na koncie, więc będę mógł do przynajmniej trzech osób zadzwonić osobiście. Decyzję co do przyjęcia wicepremierostwa podejmę w najbliższych dniach i, i mogę zapewnić, że Państwo będą jeden z pierwszych, którzy się o tym dowiedzą. Dobrze, amen, dziękuję. Brawo, brawo, brawo. Istnieje jeszcze możliwość taka, że żaden, żaden, żaden z dwóch kandydatów, jedynie dwóch kandydatów, którzy poprzedzają mnie w tym, w tym w rankingu obecnie wyborczym, nie przyjmie funkcji prezydenta. W takim razie ja zostanę poproszony o, o, o przyjęcie tej funkcji i wtedy oczywiście mogę już teraz powiedzieć, że zgodzę się na nią. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Brawo, brawo. Bo nasz kraj nie boi się tej czterdziestokilkumilionowej Polonii, która natrząsa się z naszych idei. My w kajdanach i w niewoli czekaliśmy setki lat, żeby teraz nasz orzeł szybował wysoko i bez łańcuchów w koronie. Dlatego że, dlatego, że cała historia o tym. Czy e, to? No. O tym, że czy wyjechał, może być dla niego bardzo, bardzo ambarasująca, Ale wydaje mi się, że. Tak, <śmusza> <śmusza> <śmusza> ale wydaje mi się, że czasami tak po kreacji. Ale chciałem zwrócić uwagę właśnie na, na Fontek z pewnego miejsca, gdzie piliśmy kawę. Potem będę ja obiecał, że powie nam historię, o, nam historię o, o swojej chuście. E, oraz oznaczył trudności na, na klapie marynarki. Tak. W klapie marynarki też... To jest właśnie bardzo ciekawa historia. To, to już było powiedziane w naszego pierwszego wejścia. No, w marynarce jest... Powstanie wielkopolskie. W butynierce jest PW, co jest, jest znakiem Polski walczący. Natomiast, natomiast w kieszonce jest, jest chustka, czy apaszka, która jest inspirowana chustą, którą nosili powstańcy Warszawy z batalionu ze zgrupowania Radosław. Jest to materiał z, um, granatowy w białe grochy, z którego żołnierze, e, żołnierze uszyli husy dla całego swojego zgrupowania. Zaleci ten materiał e, w magazynach wojskowych na Woli I jest słynne zdjęcie, kiedy, kiedy taki, e, jak można na, na opisać te, te, tego, tego powstańca, jest, e, Trzyma, trzyma kraj maszynowy uś... w... uśmiechający się z skręconymi czarnymi włosami jest to, jest to pseudonim Wicher Stanisław Fris... przepraszam? <grystanski> Fir... <grystanski> żeby nie było, że tam aż tutaj szeleszczy erudycją, on czyta Fircha, właśnie <grystanski> dlatego musiałem, bo, bo Filip nie włączył telefon nie pamiętam jaka nazwiska, Stanisław Fircha pseudonim Wicher jest to słynne, słynne zdjęcie, kiedy on stoi właśnie z taką paszką na szyi, uśmiecha się, ma kręcane makry, włosy. W pierwszej wersji koloryzowania tego zdjęcia e, chusta była koloru brunatnego w białe grochy. Dopiero później, po tym jak, jak kolorowe zdjęcia się zostały opublikowane, e, zgłosił się jeden z powstańców, który opisał tą chustę mówiąc, mówiąc że jest to, jest to granatowa w białe, białe grochy. Także to, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo miły. Bardzo miła rzecz to jest. Doceniam bardzo historyczne konotacje i cieszę się, że, że kultywujesz e, tą historię, bo ja też jestem, znaczy nie, nie też, ale jestem poznaniakiem i bardzo lubię jedyne w zasadzie zwycięskie powstanie e, w Polsce, może oprócz śląskiego, to warszawskie jest jakieś przereklamowane, e, ale chciałem się spytać e, to prawie na koniec naszej rozmowy, e, czy Polska dzisiaj jeszcze jest walcząca, czy jest tylko kopią zachodu, albo, albo jest e, po prostu stara się być kopią Zachodu. Jak to w naszym kraju? Czy, czy, czy my, my naprawdę walczymy o coś jeszcze? Bo chyba, mamy wolność, nie, Tomek? To chyba, chyba jak zawsze jest, że niektórzy walczą, niektórzy już tylko kopiują Zachód, także to i chyba cały trik polega na tym, żebyś w tej grupie, która jeszcze o coś chce walczyć. No dobrze, no ale walczymy... No, o co możemy w Polsce walczyć? O co... co, co czy, I z czym? No, bo z czym to zawsze znajdziemy, ale o co? <śmiech> tak. A, to już... Ciężkie pytanie, wiem. Cię, wiem. Cię, ciężkie pytanie, po tym jak rozmawialiśmy o tym, ile się rzeczy zawaliło od mojego wyjazdu z Dublina. Jak, jakie nieszczęścia spadły na tutaj Polonie. Życie, życie jest ciągłą walką i to, to chyba, chyba bardzo daleko od tego jesteś. Myślę, że Państwo e... ukrywali to <laughs> Wszystkie siedem łańcuchów panu ukradł Filipowi. Rower został. Rower by się nie podobał, ale łańcuch... Na pewno ważą więcej niż rower. Filip ma specjalny plecak do wożenia łańcuchów. Przyczepkę ma do wożenia łańcuchów. A jeszcze o walce. Na pewno jest daleko sytuacji idealnej, więc o, o, o, o, co, o co walczyć. O lepszość na pewno, na pewno jest dużo i to... Dużo, dużo można naprawić jeszcze. Anastazja pasikoni, Chciałem się zapytać, co się dzieje z Waszym komisją znowu? To nie nasza komisja. To Podrzucili Wam karty, tajemnicze tak? Tajemnicze moce jednego z kandydatów działają najwyraźniej, albowiem mm. głosy mnożą się na potęgę. Aha. Ja słyszałem, rozmawiałem przed chwilą z prawdopodobnie nowym prezydentem panem Tomaszem Machurą, tak. bo on powiedział, że w wyniku bratobójczej walki Pan Kaczyński z panem Czereśniakiem zostaną, no teraz, te, te, zrzekną się urzędu i pan Tomasz, bo... Jego trzeci kandydat, tak bo, że, naród, tak. tak. bo widzieliśmy, że były głosy, gdzie było napisane Tomasz Machura. Zdecydowanie, kandydat tak. Tomasz Machura awansem tak. wyrwał się na prowadzenie tak. i to chyba właśnie jest spowodowane, myślę, że to jego tutaj poplecznicy e, a wiadomo, że pan Tomasz Machora ma głębokie wpływy i szerokie dla tak, Wynia. Tak, tak. Że to oni chyba nam tutaj namyszali szyki. Dobrze, dziękujemy bardzo i nie przeszkadzamy wam liczyć Oczywiście to wszystko inkognito. Inkognito, tak. Dziękuję. Dziękujemy, mówiła y, tajemnicza AP. Wybitnie jest martwiony jak sytuacją. Chcę naprawić dużo w warsztacie, czy chcę naprawić dużo, panie Tomku? Z, z, z słuchaczom. Właśnie, <głos> że, że dużo dużo na to, co można naprawić i w jaki sposób to robić, można znaleźć na kanale YouTube'a w Londynie, gdzie bardzo ciekawe wykłady nagrywane nagrywane przez, przez grupę medialną w londynie.org e, różnych organizacji, różnych spotkań, a jednocześnie też chyba najciekawsze są wykłady organizowane przez Klub Jagielloński w Londynie, także to... to... No, skromnie, można powiedzieć, że pełniącym obowiązki. Czyli mówiąc krótko, olałeś nas te trzy lata temu i postanowiłeś założyć wszystko od nowa z lepszymi, z fajniejszymi, z bardziej kreatywnymi ludźmi w Londynie, tak? Tak by to można podsumować, nasz podcast. Mówi na plecach, na waszych plecach. Bo my ci daliśmy know-how, a ty potem po prostu już poszedłeś tylko, wiesz, pojechał. Założył własny klub, jeśli się nie mylę, prawda, i teraz jestem prezesem tego klubu. Było czterech członków, czterech wybrali, jak to było? <grymne> no, to też jeszcze inne. tak to, jest, to jest a, inny. Aktyka, no, nie no, są uznane no. z tego, że tak, tak. organizcki kolejnej w Irlandii, prawda, że też jest ustawione wcześniej tak, prawda? i się tak. wybiera i potem staje się prezesem. my to sobie żartujemy, gadamy z tym Najgorsze jest to, że Filip nam się wydaje, że jest jakimś wielkim podcasterem, który ten podcast, nie wiadomo jak ładnie te, będzie obrabiał na ciekawsze momenty, on po prostu nagrywa to, wraca do domu, zgrywa i od razu do sieci. To nie jest tak, że on coś z tego, co, te, co, co, co większych większy głupoty. Nie, Barnaba pewnie teraz ja przypomni ja się, historyjkę, wierzy, którą zawsze przypomina. Ja się z Tomkiem zgodzę, no nie, bo wie, żarty żartami, dokładnie, bo generalnie się będzie stać, żeby nie, nie, nie, nie, nie wycinać tego, raz powiem, to były takie żarty oczywiście, dać dałeś mi chichy na temat powodów Tomka wyjazdu i że Polonia generalnie jest tak, ja wiem ja go prosiłem kilkakrotnie o to, żeby nie wycinał ale jednak zostawił wszystko i tak, tak, Wydnia potem wspomina, co miał wyciąć dobrze, kończymy ten podcast przekazać się, że się vloga robić grupa tak na świecie trochę mało akcji jest to mała akcja bardzo się z Dublina bardzo fajny wideoblog na YouTubie może to znaleźć. Londynie? W Londynie. Dokładnie w Londynie. Warto, bardzo ciekawe wykłady z bardzo ciekawymi ludźmi na temat walki jak, jak zmieniać świat na lepsze, walcząc. Nie tylko przy użyciu broni, ale również przy użyciu słów prawda, i czynów. Polecam, W Londynie.org. To, że tak samo jak, jak, jak Filip, coś nic nie wytnę z tego, I taki 6 godzinny film, który nagrałem w czasie pobytu z Dublina, sam wrzucę na, w Londynie, że będzie można sobie obejrzeć 6 godzin pobytu, pobytu w Dublinie. I tak wszyscy oglądają na podwójnym speedzie, więc tak to jest. dobrze godziny to minie jak zbycia trzasta. Tak, Tomaszu, chciałbym, ostatnie, ostatnie pytanie chciałem się spytać... Um, jak życie na migracji? Czy traktujecie dobrze? Czy jesteś zadowolony? Czy jednak, tak jak kiedyś mówiłeś, że chcesz wrócić z dwójką dzieci i z piękną żoną do Polski? Eee, wybieram opcję numer dwa. Mam nadzieję, że, że, że, że wrócę do Polski. Po co? Jak już, jak już naprawię wszystko i wywalczę. <śmiech> no, wiesz, że walka czasem jest jak z wiatrakami. Walczysz do końca życia i, i różnie to bywa. To prawda. To, że to, to, to może inaczej powiem. Że część w pewnym okresie walkę przyniosę na teren Polski. Polska walcząca, walcząca Machura I, y... i trzeba Trzeba niestety będzie zmienić tę nazwę bardzo interesującego kanału YouTube'owego w Londynie na, na, na, na kanał w Polsce, ale to jest dobra nazwa no, w Polsce. To ja mam nadzieję, że szółem się zarezerwować w internecie, to za niej Filip rzuci ten podcast. Tak, tak. Ale... potrzebował jakieś fajne logo albo cokolwiek, wiadomo, gdzie się zgłosić. Zatem... No, o tym nie powiesz, bo właśnie mam bardzo fajny pomysł na logo. I Tak, że to... to, to... Filip, ja sobie tak jak się kupię kawę, kawę teraz i porozmawiamy o, o to, bardzo fajnym logu. Wyłączmy nagrywanie i skupmy się na przepięknej pani kelnerce. Czarne włosy, czerwony top, czarna sukienka i, i ma bardzo wydatne y, kształty. To tyle i takim radiowym czysto y, opisem kończymy ten podcast. O, radio to teatr wyobraźni. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dobry wieczór Państwu. Przepraszam bardzo, ale chciałem powiedzieć właśnie, że witamy. Witamy w naszym wieczorze po wyborczym znamy przybliżone wyniki, prawda? Proszę Państwa, chciałem przedstawić naszego eksperta. Chciałbym zaznaczyć. Może Pan zaznaczy za chwileczkę, proszę pamiętać, że Pan chciał zaznaczyć. Ja chciałem powiedzieć, że jest wynik. Ludowcy, Wieś Górą i firma Bulas zapewnia nam tutaj taką bardzo interesującą. Yy, wizyjną sytuację, z której wyraźnie wynika właśnie, że, że wieś. Proszę bardzo. Yy, proszę Państwa, a więc yy, Ludowcy Gorą. Wybory to nie tylko wybory, ale także wielkie przyjaźnie, które zawiązują się podczas tych yy, ciężkich chwil pracy. Chciałem się spytać, bo tutaj powstał, powstała właśnie nowa przyjaźń, kobiety z mężczyzną. Jest to bardzo rzadkie, ale chciałem się spytać, yy, jak to się stało, że Pani z panem, no, coś między, między wami, coś was łączy. Jak to się stało? Cuda, panie, no, cuda się wydarzają tutaj takie, że normalnie aż trudno w to uwierzyć wszystko, normalnie, i panie, tak sobie siedzimy tutaj. E, panie, no, pan zobacz, co tutaj myśmy stworzyli dla pana. List miłosny. Dla pa no, pani, no, pan, no, czy pan zwariował? My tutaj na prezydenta Machury mamy, no. Proszę czytać. Ale to musimy iść tam w kąt, żeby on nie słyszał. Pan nie będzie słyszał. Ale to my mu tam naprawdę... Bo to jeszcze no to sek... pani tu cicho będzie mówić, to ja mam mocny mikrofon i ten tego. To pan se podbije, ja? Tak, tak. Ale kolega też musi czytać, bo ja się wtedy jestem... Proszę bardzo z deklamacji. Tak. tak. Krzyczą nasze góry, że nie ma machury, Bo na samej górze... Wiedzie na... się machurze. Ma. Ma Płac... Płaczą babki kurze, Powiedzcie machurze, Nawet stara kura Wiedzie, wie, co to no. machura. Nie będziesz pił lury za, za sprawą, sprawą machury, ku czci machury, obalimy mury, nawet w niebie chury chcą więcej machury, chodzą również plotki, że to zięćkie pury, więc zakrzyknij chura, nie ma jak machura, strzeżcie swoje córy przed torsem machury, przed jego urodą, błyskiem jego fury, pamiętajcie ciury, Juch jest bez machury, więc zakrzyknij hura, prezydent ma Bardzo, bardzo fajnie. I to miało być o przyjaźni, ale wyszło y, o uwielbieniu kandydata na prezydenta, który może być prezydentem, tak? To znaczy my to są... zastrzegamy, że to poparcie może zostać wycofane, bo mamy czarnego konia, a panią Milenę, która też, ma, też bardzo Marialką, bogaty, tak. ma bardzo bogaty program socjalny. Pani Milena ma e, głównie ma zawsze czas dla ludzi, dla, ludzi dla siebie, ma zawsze, zawsze przerwę. Tak. Jest już flagową postacią Kitkata. E, oprócz tego Pani no program Pani Marioli przerwa, czyli czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Jest takim bardzo socjalny, bliski, bliski bezrobotnym, tak tym, którzy nie odczuwają satysfakcji swojej pracy zawodowej, gospodarstwom domowym, więc ja myślę, że to jest jak gdyby, może być przełom.